Dlaczego tak mało ludzi w Polsce uprawia soję? Jest zaledwie kilkadziesiąt tysięcy hektarów, a przecież i jest rynek, i jest potrzeba, i są dopłaty. Właściwie czego jeszcze można by więcej chcieć? Doświadczenia i wiedzy. Tego nam brakuje. Soja jest dla wielu rolników jeszcze rośliną egzotyczną, a to, co jest obce, każdy ostrożnie podchodzi. Jest jeszcze pewien problem jakby logistyczny w soi, ponieważ skup jest oczywiście, ale preferuje ilości cało samochodowe. Przynajmniej większość odbiorców skupuje soję, ale ilości cało samochodowe. 25 ton oznacza uprawę minimum 10 hektarów i to jest też bariera hamująca jakby rozwój, przynajmniej naszym zdaniem, soi w Polsce, gdyby był rozwinięty skup odbierający ilości mniejsze, a, a takie firmy się pojawiają, dzisiaj gościliśmy jedną z takich firm no to wtedy łatwiej będzie rolnikowi podjąć decyzję o, o pewnym ryzyku. posieje hektar, posieje dwa hektary soi, wiem co z nią zrobić później, więc jak mi się uda, to później mogę zwiększyć. Gdzie rolnik może znaleźć informację, że taka firma istnieje, która kupi od niego powiedzmy 5 no, ton soi, bo tak na próbę posiał 2 hektary z groszami? Gdy doszliśmy do tego, że jest to problem, właśnie że skup może być problemem hamującym rozwój soi w Polsce, stworzyliśmy stronę internetową. Znaczy, po pierwsze, w której można znaleźć informacje na temat agrotechniki, prowadzenia plantacji, ale też można znaleźć tam informacje na temat skupu, czyli można znaleźć tam adresy, dane kontaktowe do firm, które się zajmują skupem soi. Ta strona ma adres bardzo prosty www.polskasoja.pl i są to rzeczywiste firmy z całego kraju, gdzie można zadzwonić, skontaktować i tą soję przywieźć, albo oni przyjadą tak. do gospodarstwa. Trzeba wejść na naszą stronę www.polskasoja.pl, znaleźć zakładkę, gdzie, jak sprzedać soję, czy gdzie sprzedać soję i znaleźć mapkę tam, znaleźć dane kontaktowe, skontaktować się z firmami, dowiedzieć wszystkiego. Tych podmiotów jest już ponad 50. Ponad 50, czyli to znaczy, że to jest jeden, tak. jedna firma średnio statystycznie na te dawne województwo, których było 49. Tak, są rozłożone trochę... Na... Znaczy, nie wiadomo, nierównomiernie, ale, ale tych firm przybywa, bo wiemy, że też będziemy musieli uaktualnić tę mapę. Bo słyszymy o kolejnych firmach, które zajmują się skupem sojeń. No, soja staje się tematem dosyć gorącym. Jest zapotrzebowanie na soję bez GMO, a taką właśnie produkujemy w Polsce. No, bo innej nie możemy. Bo innej nie możemy, więc jesteśmy skazani na te soje i tych podmiotów na pewno będzie przybywać. Kolejna sprawa to są wymagania jakościowe, no bo przecież jeśli jedziemy ze zbożem do skupu, no to nam badają białko, padanie, wilgotność i tak dalej, i tak dalej, zanieczyszczenie. No zanieczyszczeniem to chyba najmniejszy problem. Problem. Jakie wymagania jakościowe odnośnie SOI i czy trudne jest ich osiągnięcie? Wymagania są różne, stosowane przez różnych odbiorców, więc nie chcę się tutaj wypowiadać jednoznacznie, jakie są te minimalne wymagania, bo należy się skontaktować z punktami i od parametry o te kryteria wypytać, ale z tego co wiemy, to nie są to, te kryteria, nie są tak wygórowane, żeby jakikolwiek transport SOI został odrzucony. Oczywiście punkty premiują za jakość, za zawartość białka. No, każda firma ma inną politykę, więc tutaj trzeba po prostu się dowiedzieć u poszczególnych, u najbliższych odbiorców Jakie mają te swoje wymagania? Co można byłoby zrobić? Co musiałoby się stać? Jaka sytuacja musiałaby zaistnieć, żeby firmy chętniej kupowały mniejsze ilości? Czy to bardziej chodzi o to, żeby to były mniejsze firmy, bardziej lokalne? Znaczy, to pewnie można różne kierunki zrobić. Firmy skupowe też zaczynają, więc też na początku ostrożnie i też... Też myślę, że można zrozumieć ich podejście, że, że starają się, szukają stałych dostawców dużych, nie szukają drobnych, bo, bo drobniejsze dostawy też oznaczają zróżnicowanie jakościowe. To też jest ważne z punktu, z punktu widzenia... Technologicznego przy produkcji pasz. Ale pewnie zaczną się pojawiać firmy, które będą grupować. No bo tego surowca brakuje, więc będzie, firmy będą te wysiłki jakby zwiększać, żeby skupować mniejszej ilości, grupować i kompletować dostawy cało samochodowe. To jest jeden kierunek, a drugi kierunek jest faktycznie wykorzystanie własne, bo, bo też jest potencjalnie duży rynek dla wykorzystania soi na potrzeby własne do produkcji własnych pasz. Bardzo dużo gospodarstw produkuje, czy większość, duża większość gospodarstw produkujących zwierzęta, prowadzących produkcję zwierzęcą, produkuje pasze własne i tutaj wykorzystanie własnej soi, po oczywiście obróbce technologicznej, też jest tematem, którym może przysłużyć się do rozwoju uprawy soi w Polsce, ale to też jest kolejny jakby etap trudności. Trzeba, oprócz tej uprawy, trzeba się nauczyć obróbki technologicznej soi, żeby się nadawała do, do, do spasania. No tak, bo tu jest jeszcze właśnie ta kwestia, że nie wystarczy pośrutować, trzeba obrobić to termicznie, okay. więc to jest jednak mimo wszystko troszeczkę Trachę większy temat. Tak, jest to trudniejsze, chociaż są firmy, które już to zaczynają i no, trochę ten przemysł raczkuje, znaczy ta, ta, ta nasza produkcja soi w Polsce raczkuje, mamy nadzieję, że raczkuje w dobrym kierunku i, i za chwilę zaczniemy, te, te kroki będą dłuższe i, e, no właśnie, i marsz będzie bardziej taki. Parę lat temu to było jeszcze kilkaset hektarów, potem przekroczyło 2000 hektarów, 20 tysięcy hektarów w tym roku, ponad 30 tysięcy hektarów. No to kiedy ten milion? No właśnie, i milion hektarów byłby <laughs> potrzebny, żeby zaspokoić całe nasze krajowe zapotrzebowanie na, na śrutę białkową. No do tego miliona pewnie nie dojdziemy, bo żaden z krajów europejskich w Unii Europejskiej nie doszedł do miliona hektarów. Yy, więc, yy, znaczy Marzy nam się, żeby przekroczyć 100 tysięcy czy być tej czołówce yy, krajów europejskich produkujących soje. Wszystkie yy, jakby, czynniki mam, yy, są dostępne w Polsce, jest i genetyka, są odmiany dostosowane do naszego klimatu. są yy, Zarejestrowane środki ochrony, czyli pełen pakiet ochrony, dostępny w Polsce jest, wiedza agrotechniczna jest. Więc mamy wszystkie, całą wiedzę potrzebną do, do rozwoju uprawy SOI mamy w Polsce. Nie musimy niczego wymyślać, nie musimy niczego udoskonalać. Teraz tylko trzeba zdobyć doświadczenie, bo to, tego nam brakuje.